Dobrze, moi drodzy, będziemy na powrótku lądować, jeżeli chodzi o nasze konferencje. Ja tutaj się śmiałem do Alicji, że ja już zasadniczo dzisiaj skończę konferencję, a Wy się jutro jeszcze będziecie męczyć. <śmienny> <śmienny> Dobrze, tak już przechodząc do, do dalszej części naszych rozważań, tak, które chcemy sobie poczynić. Chciałbym jeszcze taką jedną myśl, rzecz w ramach takiego uzupełnienia do, do krzywdy, bo pewne rzeczy dla mnie osobiście już są tak bardzo oczywiste, że wydaje mi się, że dla wszystkich są oczywiste. A chciałbym jeszcze zakomunikować jedną taką rzecz, która dla mnie jest też ważna w przeżywaniu też siebie samego i w, tego, w tym doświadczeniu miłości Pana Boga, a mianowicie odnośnie potrzeb. Bo też tak, żebyśmy nie spojrzeli na te potrzeby jako na coś negatywnego, czego oczywiście mamy się jakoś tam ostrzegać czy bać. Nie. Pamiętajmy, że potrzeby, które w nas się odzywają, również są takim dowodem miłości Boga względem nas. To Pan Bóg daje nam tą możliwość żeby ta potrzeba się pojawiła po to, abyśmy też zwrócili uwagę, że my jesteśmy ważni. Czyli taka uważność też w stosunku do siebie. Że nie tylko potrzeby ma ktoś, ale również potrzeby mam ja. Nie tylko mam zaspokajać czyjeś potrzeby, ale mam też skoncentrować się na sobie. I teraz to właśnie to, co jest tak bardzo ważne, abyśmy umieli też rozeznawać, czy ta potrzeba jest dla mnie konstruktywna, rozwojowa, czy destrukcyjna. Bo może być i taka, i taka. A to myślę, że, że taka najprostsza metoda, jeżeli chodzi o rozpoznawanie, to jest patrzymy na owoce. Czyli czy rzeczywiście realizacja, zaspokojenie tej potrzeby przyniesie błogosławione owoce, Chociażby takim pierwszym owocem będzie na pewno pokój wewnętrzny, czy wręcz przeciwnie. Będą to takie niezbyt dobre owoce, chociażby no właśnie ten niepokój wewnętrzny, jakaś złość, czy właśnie taka postawa roszczeniowa itd. itd. Dlatego no właśnie też miejmy tą świadomość, że żebyśmy też nie walczyli z tymi swoimi potrzebami, ale też byśmy mieli tą świadomość, że potrzeba pokazuje mi też, że jestem ważny, że to nie jest tak, że jestem nieważny, jak czasami wmawiamy sobie sami, tak, że to mi nie wyszło, tamto nie wyszło, moje życie jest do niczego, widocznie jestem nieważny, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, dalej nie będę kończył. Więc tutaj chciałbym, abyśmy też na to zwracali uwagę i z potrzebami wiążą się bardzo mocno również nasze emocje. Tak, która również niejednokrotnie, z nas, niejednokrotnie są przez nas zwalczane, bo tak błędnie sobie je nazywamy na przykład dobre emocje i złe emocje. Nie ma czegoś takiego. Pamiętajmy, to katechizmu Kościoła Katolickiego nam przypomina, że emocje są obojętne moralnie. Tak? Czyli nie ma czegoś takiego jak dobre czy niedobre. Bardzo mi się podoba terminologia księdza Grzywocza, który mówi o uczuciach, emocjach kochanych i niekochanych. No Ta konferencja o uczuciach niekochanych została przez niego wygłoszona. To jest w takiej fajnej książeczce pod takim właśnie tytułem uczucia niekochane. Natomiast miał wygłosić na prośbę ojca Grzywocza jeszcze jedną konferencję pod tytułem uczucia kochane. Niestety zaginął w górach i ta konferencja nie została w jakiś sposób zrealizowana. Bardzo mi się to podoba, bo rzeczywiście na niektórych tych emocjach my się skupiamy i one są takie pożądane, a niektórych się wręcz boimy i od nich uciekamy, chociażby od złości. I tutaj, moi drodzy, też tak myślę, że warto sobie tak w dwóch zdaniach powiedzieć że pamiętajmy, że emocje spełniają funkcję jaką? informacyjną, czyli Mówią nam, co się w nas dzieje. I złość jest jedną z bardziej potrzebnych emocji, która również pokazuje nam to, że na przykład nie mamy zgody na coś. Więc jeżeli pojawia się złość, nie walczmy z nią, tylko przyglądajmy się, co ona mi mówi. Na co nie mam zgody. I tutaj również automatycznie zatem tym pójdzie, nie tylko w przypadku złości, ale również innych emocji, a mianowicie, że emocje pokazują nam, jakie są nasze potrzeby. Bo na przykład, jeżeli nie mam na coś zgody, tutaj mówię konkretnie o złości, tak, no to bardzo konkretnie mówi mi ta e, emocja o tym, że mam jakąś niezaspokojoną potrzebę, dlatego pojawia się we mnie złość. I kiedy rzeczywiście tak obserwujemy te swoje emocje, jak one w nas gdzieś tam się rozwijają, w którym kierunku idą, to również jestem w stanie ponazywać sobie, co się we mnie dzieje. Jeżeli mam tylko taką wolę, mogę popracować tak, i rzeczywiście e, skupiając się na tej informacji, którą otrzymuję, mogę przepracować jedną, drugą czy dziesiątą rzecz. Dlatego chciałbym, abyśmy też w jakiś sposób e, tutaj mieli taką jasność, bo również, moi drodzy, e, uciekanie od emocji, wypieranie, oczywiście są to mechanizmy obronne, czy wypieranie swoich e, potrzeb, jest to krzywda, którą zadajemy sobie samym. I w ten sposób również nasza taka, czy to samoocena, czy wartość spada w dół. Notowania spadają w dół, tak? Więc wtedy rzeczywiście, no, tym bardziej siebie krzywdzimy, kiedy nie mamy uważności na siebie samych. I tutaj nie chodzi o to, żeby wchodzić w jakiś tam egoizm, żeby rzeczywiście... <śmiech> spełniać te swoje potrzeby czy zachcianki na własną y, za wszelką cenę. Ale moi drodzy, to co też gdzieś ja bardzo mocno na krokach zwracam uwagę, a mianowicie na to, że mam prawo do przeżywania emocji. To jest bardzo ważne, aby emocje przeżyć. Mam prawo do zaspakajania swoich potrzeb, ale nie mam prawa, co robić, mówiliśmy to już, krzywdzić, krzywdzić Pana Boga, siebie i drugiego człowieka. Bo ktoś może nawet powiedzieć chociażby takie sformułowanie mam potrzebę napić się alkoholu. Jest to potrzeba? Jest. Ale w przypadku alkoholika będzie to rozwojowe czy destrukcyjne. A więc dbając o dobro siebie samego, ja tą potrzebę mam zaspokoić czy nie? Bardzo dobrze. Zdaliście się <ścoughs> Czyli już mam nadzieję, że wiemy jak, jak to funkcjonuje. <śmiech> Dzisiaj niestety, moi drodzy, Patrząc na dzisiejszy świat, możemy zaobserwować, że, że trochę inaczej nam to mówią, tak? Mam potrzebę, więc zaspokajaj ją, nie patrz na to, kto jest obok, bo Ty jesteś najważniejszy. Czyli to, co mówiliśmy sobie bodajże na samym początku, wczoraj, tak? Czyli siebie stawiamy w centrum uwagi. Ja nie jestem centrum, tak? Centrum jest kto? Tak jest. I tylko w Bogu mogę się przejrzeć, przyjrzeć się swoim potrzebom. Tylko właśnie w Bogu mogę przeżywać swoje gdzieś tam te emocje, które będą dobrym przeżywaniem emocji, które nie będzie mnie to krzywdzić, tak? Bo rzeczywiście, moment, rzeczywiście, jeżeli ja zacznę, zacznę tak, no właśnie, bo teraz usłyszałem na rekolekcja: mam przeżywać emocje. Jak mnie coś tam, <śmiech> tak? No to już teraz pójdę i będę jak walec jechał po wszystkich. Nie, nie, nie. Pamiętajmy, że mamy wpatrywać się w Pana Boga, tak, mamy wpatrywać się w Pana Boga i pytać Go też właśnie, jak ja mam sobie tą emocję przeżyć. On mi podpowie, tak. Wiem, że to nieraz działa pod wpływem chwili, tak, bo jak się zezłoszczę, więc to działanie wchodzi automatycznie, ale skoro jesteście już przynajmniej po pierwszym obiegu warsztatów, to wchodzimy w co z emocjami? Pięknie ktoś powiedział. Jedna osoba zdała. <śmiech> czyli wchodzę w dialog z emocjami. tak? Żebym też, bo pamiętajcie, że każdą emocję, nawet i radość możemy przeżyć w dwójnasób. Albo właśnie w ten sposób konstruktywny, rozwojowy, czyli na przykład jak mam złość, to nie idę i nie wyżywam się na współmałżonku, ale idę na przykład e, skopać ogródek, albo wysprzątać dokładniej dom i to szybko nam pójdzie i i naprawdę wysprzątamy bardzo dobrze, to jest konstruktywne przeżywanie złości, a możemy pójść w destrukcyjne zachowania, czyli na przykład wyżyje się na współmałżonku, na dziecku, odreaguje chociażby sięgając po alkohol, czy na przykład nie wiem innego rodzaju używki. I tak samo słuchajcie, ja mówię o złości, ale tak samo możemy przeżywać radość, to, co możemy nieraz zauważyć na stadionach po meczu piłkarskim, jeżeli jest euforia, że jakaś tam, prawda, drużyna piłkarska wygrała, tak, więc w tej euforii, prawda, panowie rozwalają ławki i tym podobne rzeczy, żeby pokazać tą swoją radość albo pobić drugą jakąś tam grupę kibiców, która jest przeciwna mojej drużynie, tak, no bo przecież nasi wygrali, więc wy się nie liczycie, tak. Więc popatrzcie, że radość też możemy przeżyć negatywnie, a my mamy ją przeżywać pozytywnie. Spotkałem się w programie 12 kroków, że potrzeba jest zawsze święta, dobra i pożyteczna, natomiast zaspokajanie może być Boże ludzkie i szatanskie, czyli te takie rzeczy. Takie. Nie wiem, czy to jest prawidłowo. To znaczy zaspokajanie tych potrzeb, no to, to to, co jest też, wiecie, w rozeznawaniu, tak? Bo może być głos od kogo? Od Pana Boga, ode mnie i od złego. I tak samo, jeżeli chodzi o właśnie zaspokajanie tych potrzeb, tak? Bo tu wejdziemy w całą tematykę rozeznawania, ale to myślę, że nie jest czas dzisiaj, ponieważ jeżeli chodzi o, o rozeznawanie woli Bożej, to przydałyby się inne, kolejne gdzieś tam rekolekcje. I nieraz to trwa ileś tam dni, żeby rzeczywiście przyjrzeć się przynajmniej niektórym metodom rozeznawania w życiu duchowym, ale rzeczywiście to będzie tak samo, jeżeli chodzi o w tym zaspokajaniu potrzeb, ja mam rozeznać. Tak? I tak samo, ja mogę rozeznać to, czyli pójść za głosem Boga, mogę rozeznać i pójść za swoim głosem, albo niestety mogę kiepsko rozeznać i pójść za głosem złego. Nie? Także, że tutaj jak najbardziej, jak najbardziej się zgadzam z tym, co zostało tutaj powiedziane. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do tej ostatniej części, która nas gdzieś tam interesuje w tych naszych rekolekcjach, warsztatach, a mianowicie wchodzimy w to doświadczenie zadośćuczynienia. Czyli już troszeczkę mieliśmy powiedziane, cóż to takiego jest, czyli jest to w jakiś sposób wynagrodzenie tego, co ja uczyniłem, co było złe. Tak bardzo upraszczając, tak jak Najprościej mówiąc. tak. Czyli jeżeli ja uczyniłem krzywdę, to teraz w mojej kwestii jest to, aby tą krzywdę naprawić. Tak. To jest właśnie zadośćuczynieniem i do tego zaprasza nas dziewiąty krok, który tak bardzo optymistycznie brzmi, a mianowicie wreszcie znów dobrze. I dla mnie osobiście, to jest w moim przeżywaniu, ktoś tam sobie może powiedzieć, porozkładać inaczej trochę akcenty, w moim przeżywaniu to są takie bardzo przełomowe trzy kroki w tym naszym procesie warsztatowym, a mianowicie krok trzeci, ponieważ podejmuję bardzo konkretną decyzję, bo ja sobie już uświadamiam te moje braki, e, trudności, problemy, problemy. Drugi krok jest uświadomienie sobie, że jest ktoś, kto jest w stanie mi pomóc, wesprzeć mnie. No i ta decyzja, czy walczę sam, czy pozwalam zadziałać Bogu na Jego, na jego zasadach? Tak? Czyli pierwszy przełomowy krok dla mnie jest to trzeci krok, podjęcie decyzji, aby oddać życie w ręce Pana Boga. To jest moja decyzja i wiem, że on jest, jest i chce dla mnie dobrze, więc również tak pokieruję moim życiem, aby, abym ja mógł być szczęśliwy. Drugim dla mnie takim przełomowym krokiem bardzo ważnym jest krok piąty, czyli tak zwany krok akceptacji. Tutaj na tym etapie przeżywania kroków mówimy jeszcze o akceptacji, czyli doświadczeniu przyjęcia przez Pana Boga, siebie samego i drugiego człowieka, bo to są te trzy rozmowy, które przeprowadzamy i one również mają na celu to, aby doświadczyć tej akceptacji, czyli przyjęcia. Później trochę szerzej mówimy o tej akceptacji i zmieniamy to już, nie mówimy o akceptacji, która jest tylko takim nikłym odblaskiem tego, co robimy na dziesiątym kroku, a mianowicie przyglądamy się miłości. Ale tym trzecim takim przełomowym krokiem dla mnie, w moim procesie bycia w krokach jest właśnie krok dziewiąty. Dlaczego? Ponieważ rzeczywiście doświadczenie uczynienia sprawia, że wchodzę w doświadczenie czego? Nie miłości, ale czego? do czego mają nas doprowadzić kroki? Dlaczego? Do, Do wolności, tak. Zadośćuczynienie wprowadza mnie w doświadczenie wolności. Tak? Czyli 12 kroków ku pełni życia, tak? która również pokazuje nam, że jestem wolny od jakichkolwiek obciążeń. I tu już nie mówię tylko i wyłącznie o krzywdzie, o której mówiliśmy sobie we wcześniejszej konferencji, ale właśnie też jestem wolny od tych rzeczy, które za mną się ciągną, które są konsekwencją tego, że krzywda została zadana czy została w jakiś sposób tam źle przeżyta. Czyli zrobiłem, uczyniłem w relacji coś niedobrego i teraz zadość uczynienie pomaga mi, aby tego doświadczenia się pozbyć żeby to już nie było na moich plecach, ale rzeczywiście, żeby się uwolnić od tego, wyprostować się i pójść do przodu właśnie, doświadczać tej wolności i przeżywać pełnię życia. Dlatego właśnie no, w moim przeżywaniu te trzy kroki są krokami przełomowymi, a wszystkie inne kroki nas do tego w jakiś sposób przysposabiają. Pomagają nam wejść w te kroki, bo rzeczywiście widzimy, że jedno z drugiego gdzieś tam wynika, wprowadza, pomaga nam lepiej przeżyć. I rzeczywiście, jeżeli ja jestem wolny, to jest właśnie ten krok zadośćuczynienia, wreszcie znów dobrze, to również wtedy przeżywam inną jakość kroku 10, czyli, mówiliście przedtem, miłość, oczywiście. Jeżeli rzeczywiście ja mam uporządkowane te wszystkie rzeczy, które są związane z moją historią, to mogę wejść w nową jakość życia, czyli to, co, do czego nas zaprasza dziesiąty krok, czyli natychmiast i już nie posługujemy się strategiami przeżycia, ale wchodzimy w strategię życia. Czyli nie pielęgnujemy krzywdy, nie siedzimy w poczuciu winy, ale rzeczywiście wykorzystując tą jedną, jedyną strategię życia, żyjemy pełnią miłości. Nowa jakość życia? Nowa jakość życia. Na ile z tego skorzystamy, to już e, przede wszystkim zależy e, od nas. I teraz, moi drodzy, to ten temat, który gdzieś też został Wam zaproponowany, tak, za dość uczynienie i co dalej. Słuchajcie, my tak czasami gdzieś w tym procesie krokowo-warsztatowym wchodzimy w takie doświadczenie zaliczania ćwiczeń. Bo wiem, mam tą świadomość, że przychodzę na spotkanie i ja z tych ćwiczeń mam się w jakiś sposób tam rozliczyć. Czy się do nich przygotuje, czy nie, no ale coś wypada powiedzieć, tak? Więc nawet jeżeli pojawia się to ćwiczenie zadośćuczynienia, no to robimy sobie tam jedno czy drugie ćwiczenie, żeby się nim podzielić. Czyli możemy wejść w taką postawę bardzo zewnętrzną, tak zwaną postawę zadaniowości, czyli mam coś zrobić, i to, co może się w nas pojawić, i to znów będzie w kategoriach krzywdy, którą sobie zadajemy sami, a mianowicie zrobiłem i już. A pamiętajmy, że to, co jest też w procesie krokowym dla mnie osobiście bardzo ważne, to każdy krok zaprasza mnie do, do relacji. Dokładnie. Czyli nie traktujemy ich zadaniowo, tylko traktujemy je relacyjnie. Bo rzeczywiście, nawet jeżeli ja porządkuję swoje życie, to po co? Żeby dobrze przeżywać relacje. I po to, żeby w kolejnych relacjach, czy w tych uporządkowanych relacjach nie wchodzić na tą samą drogę, którą kiedyś byłem, gdzie raniłem siebie czy drugiego człowieka. I w tym pomaga nam właśnie ten dziesiąty krok. Krok miłości. Czyli wracamy do nas, do naszego zadośćuczynienia. I no właśnie, moi drodzy, ze zadośćuczynieniem, oprócz tego, że porządkuje, to również zadośćuczynienie zaprasza mnie do zmiany, czego? Po postawy życia. Bo to nie wystarczy to, że powiem swojemu współmałżonkowi słuchaj, no było jak było, tak zrobiłem wiele głupot, bardzo ci za to przepraszam, jeżeli możesz, przebacz mi. Tutaj, moi drodzy, jest bardzo ważne, tak, żeby było takie też sformułowanie, jeśli możesz. Bo jeżeli ja mówię przebacz mi, to w co wchodzę? Przemoc przemocą. Ale no to to jest forma przemocy proszczeniowość. Dokładnie. A więc słuchajcie, zadośćuczynienie ma służyć, aby wynagrodzić komuś, a nie sobie. Tutaj, no jeżeli to jest krzywda skierowana względem mnie, no to sobie, tak? Ale ja tu już mówię w tej drugiej kategorii krzywdy drugiego człowieka, bo czasami mam takie wrażenie, że, za, że to zadośćuczynienie przeżywane jest na tej zasadzie, tak? Idę przeprosić po to, żeby się dobrze poczuć. Czyli co? Dalej, no, krzywdzę siebie, bo siebie stawiam w centrum. Nie, jeżeli kogoś skrzywdziłem, to ten ktoś ma się poczuć dobrze. A to, że skutkiem ubocznym, w cudzysłowie, jest moja satysfakcja, jeżeli rzeczywiście to zostanie przyjęte i mój pokój serca, to myślę, że taki skutek uboczny jesteśmy wszyscy w stanie przyjąć. Tak czy nie? Pięknie. Myślę, że o tej porze z wszystkim się zgodzicie. <gry> Dobrze, a więc moi drodzy, pamiętajmy, że zadośćuczynienie jest ukierunkowane na, czyli na tą osobę, którą skrzywdziłem i rzeczywiście nie mogę wejść w postawę roszczeniową, tak? Skrzywdziłem, a teraz idę do tej drugiej osoby i przebaczę. tak? A to osoba nie jest gotowana to przebaczenie, tak? Więc daj mu też tą przestrzeń czy czas, aby ta osoba dojrzała do tego, aby przebaczyć. A więc patrzę na swoje zachowanie, czyli mówię: Tak, byłem nie w porządku, bardzo mi jest z tego tytułu przykro, źle. Jeśli możesz, proszę Cię o przebaczenie. No, i też te rozmowy, które gdzieś tam przeprowadzamy, jeżeli chodzi o to doświadczenie za zadośćuczynienie, one są właśnie w takim duchu, tak? Nie to, że idziemy, tak, jestem gotowy i mówi, no bardzo cię przepraszam, przebacz mi, nie? No bo rzeczywiście możemy tutaj się bardzo rozczarować i możemy wejść znów w poczucie niepotrzebne, w poczucie krzywdy. Dobrze, i tutaj, moi drodzy, ta zmiana postawy, to, co jest bardzo ważne, czyli nie wystarczy pójść do tego swojego współmałżonka, porozmawiać, załatwić tę sprawę, a za chwilę mu z powrotem przywrócić, Ale za zadośćuczynieniem idzie zmiana mojego nastawienia względem tej osoby, którą skrzywdziłem. Czyli robię teraz wszystko, aby drugi raz nie wprowadzić się w taki stan, że mój współmałżonek będzie przeze mnie cierpiał. I tutaj znów bardzo ważny element, do którego się cały czas podnoszę. Jest to właśnie jak refren, a mianowicie jest to możliwe tylko w dobrej relacji z Panem Bogiem. Tak? Jeżeli ja mam przed oczyma mojego Pana, to również kiedy przyjdzie jakaś taka trudna sytuacja, będę wykorzystywał narzędzia, które On mi daje, a przede wszystkim będę, to tak może dziwnie zabrzmi. Będę wykorzystywał Ducha Świętego. Tak? To On jest ze mną, On daje mi natchnienia, On pokazuje mi drogę i wcale się z tego powodu nie smuci, że go często w cudzysłowie wykorzystujemy, to wykorzystujemy w nawiasie, czytamy, wchodzimy z Nim w relacje. Tak? I kiedy ta postawa się zaczyna zmieniać, no to rzeczywiście to zadość, uczynienie spełnia swoją. Funkcje. I dalej, moi drodzy, jeżeli ja już wejdę tak, w to, w to doświadczenie uczynienia, jeżeli moja postawa zaczyna się zmieniać, to również jestem otwarty na spełnianie woli Bożej. Czyli to już nie ja dyktuję warunki, ale bardziej szukam woli Bożej w moim życiu. Czyli nawet jeżeli modlę się o nawrócenie dla tego mojego współmałżonka, to zostawiam to działanie Panu Bogu, jak On tego chce. I tutaj posłużę się bardzo konkretnym przykładem. Dla mnie to jest też taki jeden z elementów tak, takiego przyglądania się i towarzyszenia osobie bardzo mi bliskiej w kryzysie małżeńskim. Chodzi o moją ciocię, to była siostra mojej babci, która po kilku latach małżeństwa została sama. Mąż po prostu odszedł od niej, znalazł sobie inną partnerkę i no została samotna tak? i do końca życia tą osobą samotną była. Dla mnie to, kiedy, bo tam nieraz schodziłem, pomagałem jej, czy tam zakupy, czy tam inne rzeczy, bardzo dużo z nią rozmawiałem tak? i nie mogłem zrozumieć jednej rzeczy, że ona non stop mówiła, że modli się o nawrócenie dla swojego męża. Ja go nie poznałem. Ja go gdzieś tam widziałem, bo rodzice mi pokazali, że to jest ten pan, tak? ale nigdy nie miałem okazji go gdzieś tam poznać. Jego rodzinę też poznałem, bo z jego rodziną to moja rodzina cały czas gdzieś tam utrzymywała kontakty. Ale w każdym bądź razie tak niejednokrotnie patrzyłem się na nią dosłownie. Wtedy jako taki młody chłopak, który kończył podstawówkę, chodził do liceum, dosłownie patrzyłem na nią jak na wariatkę. Kobieta tyle lat jest sama, cierpi, bo widać, że cierpi, nie szuka sobie kogoś na boku i ona mówi, ja modlę się za mojego męża, żeby on się nawrócił żeby on się dostał do nieba. Nie? Ale tak patrzę mówię, hmm, o co chodzi? Co więcej, przyszło takie bardzo trudne doświadczenie dla niej, a mianowicie choroba nowotworowa. I znów, ja już byłem klerykiem, inaczej patrzyłem na tą rzeczywistość, którą ona przeżywała, ale tak jak przyjeżdżałem, jak widziałem, jak, jak, jak ta choroba ją po prostu wyniszcza i ona mówi do mnie, ofiaruję moje cierpienie za mojego męża. I znów dla mnie to było niedozrozumienie. Tyle lat kobieta się męczyła i ten największy ból, który sprawia jej choroba fizyczna, choroba nowotworowa, ona ofiaruje o nawrócenie dla swojego męża. Słuchajcie, jej modlitwa została wysłuchana i ofiara została wysłuchana. Nie tak pewnie, jakbyśmy my chcieli, on do niej nie wrócił. Ale ona konsekwencją choroby była jej śmierć. Po śmierci on wziął sakramentalny związek małżeński z tą kobietą, z którą był. Co ciekawe, było na pogrzebie. Pomimo tego, że nie mieli ze sobą żadnego kontaktu. Te on jeszcze żyje i z tego, co mi rodzice opowiadali, tak, że on też bardzo cierpi, bo jakaś tam choroba się przypałętała, ale to, co dla mnie gdzieś jest ważne, że Pan Bóg trochę inaczej patrzy na tą rzeczywistość, tak? On otoczył opieką zarówno ją, bo rzeczywiście myśmy jej towarzyszyli do samego końca, wspieraliśmy jak ją jak tylko mogliśmy wspierać, tak? Od samego początku, kiedy była sama. Zawsze spędzaliśmy razem święta, jak była potrzeba, to tam się było, pomagało jej. Także nie była samotna na zasadzie, że została sama sobie, i zatroszczył się również o niego. Wiem, że niektórzy może nie mają zgody na to, co tutaj było powiedziane, ale uważam, to jest moje, że ta ofiara jej życia została przyjęta przez Pana Boga. Co ciekawe, on ze dwa razy gdzieś tam próbował rozwodu, żeby ten rozwód nastąpił. Nigdy do tego nie doszło. Nigdy do tego nie doszło. I to też dla mnie jest takie niesamowite doświadczenie działania Pana Boga, że pomimo tego, że byli tylko tam bodajże kilka lat, dwa czy trzy lata ze sobą, resztę życia ona była osobna, on osobno, on miał dziecko z tamtą drugą kobietą, ale ona do końca została sakramentalną małżonką, bez żadnych tam, prawda, no, stwierdzenia o nieważności czy tym podobnych rzeczy. I powiem Wam, że tak jak ona przeżywała ten sakrament małżeństwa, to naprawdę życzę wielu małżonkom, żeby tak przeżywali ten sakrament. Bo pomimo tego, że ona nie miała ani kontaktu telefonicznego, nie miała kontaktu fizycznego z nim, że się nigdzie nie spotykała, ona cały czas miała świadomość, że to jest jej sakramentalny mąż. Ona temu mężowi, mężowi to w swoich modlitwach, w swoich ofiarach. Tak? I dla niej to rzeczywiście było takim, można powiedzieć, też celem życia, tak mówię, troszeczkę w cudzysłowie, bo, bo to była też taka osoba bardzo rozmodlona, więc to nie tylko to, żeby doprowadzić męża do zbawienia, ale również ten jej rozwój wewnętrzny, który towarzyszył jej właśnie przez uczestnictwo w różnych grupach modlitewnych. Tak, u nas jeszcze wtedy nie było Sycharu, o, nie wiem, czy po dzień dzisiejszy w łańcucie jest Sychar. Nie wiem, nie ma. No to właśnie, nie ma w łańcucie Sycharu ale w każdym bądź razie ma no, ta, ta, ta wierność sakramentowa. Czyli rzeczywiście wyszła z poczucia krzywdy i poddała się całkowicie woli Bożej. Nowa jakość życia. I do tego rzeczywiście jesteśmy zaproszeni też nie tylko jako krokowicze, ale przede wszystkim jako chrześcijanie. I teraz, moi drodzy, już tak lądując dosłownie, chciałbym, abyśmy tak przyjrzeli się tym formom zadośćuczynienia sobie, bo to też jest bardzo ważne. E, mówiliśmy o tych krzywdach, które zadajemy sobie, więc teraz przyjrzyjmy się tym formom zadośćuczynienia. Tak jak już mówiłem, skoro zadośćuczynienie jest zmianą postawy, więc ja też wchodzę właśnie w tą zmianę postawy względem siebie. I pierwsze, jest to odbudowanie, odnowienie kontaktu z samym sobą poprzez zwracanie uwagi na własne myśli, na to, co czuję, czego potrzebuję i pragnę. Czyli to jest taka pierwsza forma zadośćuczynienia. Jeszcze raz. Odbudowanie, odnowienie kontaktu z samym sobą poprzez zwracanie uwagi na własne myśli, na to, co czuję, czego potrzebuję i pragnę. Czyli taka uważność na siebie. Nie spycham tych prawda, moich potrzeb, myśli, emocji gdzieś na dalszy tor, czy nie zamrażam ich, ale po prostu je wyrażam i przeżywam. Dalej drugie. Otwartość na Boga, to jest stawianie Jego na pierwszym miejscu. To On jest punktem odniesienia moich decyzji, działań i robienia swoich 100%. Rozczarowanie, rozeznawanie tego, na co mam wpływ i podejmowanie działania. To jest krok siódmy, jakby ktoś nie pamiętał. Jeszcze raz, otwartość na Boga, to jest stawianie Jego na pierwszym miejscu, to On jest punktem odniesienia moich decyzji i działań i robienia swoich procent. rozoznawanie tego, na co mam wpływ i podejmowanie działania. Czyli dalej kłania nam się relacyjność, wchodzę w relację z Panem Bogiem i z Nim współpracuję. I bardzo mi się to podobało, jak tam sam przeżywałem te kroki, tak, jak było to pokazane. Tak? Na ile e, ja się zaangażuję, na tyle daję przestrzeń do działania Panu Bogu w moim życiu. Czyli jeżeli ja się zaangażuję 10%, tak? w tą moją przemianę, w to moje doświadczenie krokowe, to daję przestrzeń 10% działania Pana, Panu Bogu w moim życiu. Jeżeli to będzie 20 czy 30, to daje też przestrzeń Panu Bogu w tylu procentach. Jeżeli to jest w 100% zaangażowanie z mojej strony, to również będzie 100% działania Pana Boga w moim życiu. Może to tak matematycznie i dziwnie brzmi, ale pamiętajmy, że Pan Bóg szanuje naszą wolną wolę i nic nie zrobi na siłę w naszym życiu. Na ile ja Go wpuszczę do swojego życia, tam On będzie, On to uszanuje. A to, że ja się blokuję na różne przestrzeni mojego życia, to nie to, że Pan Bóg robi mi krzywdę. To ja sam sobie robię krzywdę, bo jedne czy drugie drzwiczki są pozamykane. I bardzo piękny ten obraz tutaj, który myślę, że znacie, szczególnie z okolic Wielkanocy. Jak ta Wielkanoc gdzieś się pojawia, to ten obrazek często się również gdzieś tam będzie przewijał, czy to na kartkach pocztowych, czy w różnych tam gdzieś w mediach społecznościowych, a mianowicie Pan Jezus z barankiem stoje u drzwi i kołacze. Tak? Nie pamiętam, kto to namalował, ale uczniowie tego artysty mówią do swojego mistrza. Mistrzu, ale tu czegoś brakuje. Patrzę. Hmm. Czego? Klamki. Na to mistrz odpowiada, niczego nie brakuje. To są drzwi do Twojego serca, a klamka jest tylko z jednej strony. I ten obraz wyraża właśnie ten fragment z Apokalipsy świętego Jana, a mianowicie Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czyli no właśnie, moi drodzy, pamiętajmy, że bardzo często to nasze życie ma wiele drzwi, bo są różne dziedziny naszego życia więc Pan Jezus tak będzie pukał do każdej drzwi, które drzwi zostaną otwarte, tam rzeczywiście będzie Jego obecność i nie będzie miejsca dla złego. Bo tam, gdzie ja zaproszę Pana Boga, czyli to też jest forma zadośćuczynienia, którą robię samemu sobie, tak? A mianowicie, jeżeli ja już widzę, że tu jest krzywda, że to trzeba przepracować, to miejsce nie może zostać puste, Mówimy również z Ewangelii, jeżeli my sobie to miejsce super wyporządkujemy i ono zostanie pusz, puste, to zły tak będzie się błąkał, będzie miał tą świadomość, tam mi było dobrze, więc sobie pomyśli, zobaczy, aha, jest miejscówka? Jest miejscówka. Więc żeby mi nikt nie zajął tej miejscówki, biorę kilku gorszych jeszcze, tak? I będziemy później rękami, nogami się zapierali, żeby nas nikt z tego miejsca nie wypędził. Dlatego jeżeli ja już uporządkuję jakąś dziedzinę mojego życia, to bardzo ważne jest, aby to miejsce było wypełnione. Czym, kim? Obecnością Pana Boga. Zapraszam Go w to miejsce, aby On tam królował. I nawet jak ten zły przyjdzie ze swoimi kumplami, no to zapuka, zobaczy i zwieje. Jak będzie pusto, pamiętajmy, że nasze życie nie cierpi pustki i bardzo szybko zostanie to miejsce puste wypełnione czymś, co nie do końca przyniesie nam korzyści. Tutaj kolejna dygresja. Widzicie, że tych dygresji lubię robić dużo, bo przypomniała mi się jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie, jeżeli porządkujemy pewne rzeczy, to, co zostałem nauczony na krokach, i to jest praca już do końca życia, a mianowicie każdą sytuację przeżywam odrębnie. Ja tutaj już rozmawiałem w kuluarach z jedną osobą na ten temat. To nie jest tak, że jeżeli mam tendencję do kłótni na przykład ze swoją mamą, to nie robię tego tak, prawda, ogólnikowo. No dobra, kłócę się z mamą, więc chodzę za dość uczynienie nie kłócę się z mamą. Co to znaczy? Nic to nie znaczy. Mam każdą kłótnię rozpatrzeć indywidualnie. Dlaczego? Bo kłótnia kłótni nie jest równa. Pomimo tego, że my sobie to zgeneralizujemy, czyli rzucimy taki bardzo duży ogólnik, mam tendencję do kłócenia się z mamą, więc zmieniam swoją postawę. Nie kłócę się z mamą, ale słuchajcie, to nie oznacza, że sumienie nam nie będzie wyrzucało. Bo raz pokłócę się z mamą o to, że e, kupiłem drogie buty i mama na to nie ma zgody, a innym razem pokłócę się z mamą co do kwestii wychowania moich dzieci. Jest różnica? No. Dokładnie. A więc zarówno jedną krzywdę mam przeżyć i wejść za dość uczynienie, drugą, pomimo tego, że jedna i druga jest pod tym samym hasłem, czyli Kłótnia z mamą. I dopiero kiedy sobie to tak pozałatwiamy każdą rzecz, tak, to odzyskamy pokój wewnętrzny. I nie, nie przejmujcie się tym, że <śmiech> mogę zapomnieć to wszystko, bo to, co będzie potrzebne, to Duch Święty mi podpowie. Załatw tą kłótnię z mamą, załatw tą kłótnię z mamą, załatw tą kłótnię z mamą. Nie wchodźmy w ogólniki, bo to tak, jak mamy z życzeniami, tak? Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Czyli co? Dla mnie to nic nie znaczy. Wszystkiego najlepszego ja mogę sobie pojmować to, żeby mieć dobre narkotyki. Dobrego dealera. I dobrego dealera. I żeby te narkotyki były tanie. Dobre? Dobre. Dla mnie? Dobre. Więc zastanówmy się rzeczywiście tymi ogólnikami, kiedy rzucamy, tak? czy rzeczywiście ja tego życzę moim bliskim. Bo jeżeli życzę komuś wszystkiego najlepszego, w moim myśleniu jest tak, że no życzę Ci szczęścia, ale to szczęście będzie różnie interpretowane. Więc tutaj też rzeczywiście warto gdzieś tam się temu przyjrzeć, co wypowiadamy. Czyli każdą krzywdę staramy się oddzielnie zadośćuczynić, po to, żeby mieć Coraz większą wolność w przeżywaniu siebie i żeby doświadczać pełni życia. Kolejna forma zadośćuczynienia względem siebie. Przebaczenie sobie, którego początkiem jest uznanie, ale nie usprawiedliwianie własnej słabości, kruchości, grzeszności i ograniczeń. Czyli ja tak mam. Nie piętnujmy się, że zrobiłem coś głupiego. Nie piętnujmy się za naszą grzeszność. Bo to, co mi się bardzo podoba, to o tym często mówi ojciec Krzysztof Wąs, że moja historia życia jest moją historią zbawienia. Więc słuchajcie, nawet jeżeli są to upadki, to ma być to historia mojego zbawienia. I to, co żeśmy mówili, rzeczą ludzką jest upadać, ale diabelską jest chwić w upadku. Niektórzy jeszcze dodają, anielską jest powstawanie. Więc tutaj, żebyśmy też pamiętali, aby przebaczać sobie, aby przytulić siebie. To, co pracujemy w krokach też na dziecku wewnętrznym. Tak? Żeby zobaczyć to swoje dziecko wewnętrzne, nie mylić i z dzieciństwem Bożym, to są dwie różne e, historie, dwa różne tematy. Tak? Dziecięstwo Boże jest czymś innym, a dziecko wewnętrzne jest czymś innym. I tak jak na przykład e, dziecięstwo Boże mam sobie rozwijać, czyli tą prostotę i tak dalej, i tak dalej, to dziecko, e, dziecko wewnętrzne mam odkrywać, zaopiekować go, przytulić go i w końcu się z nim co zrobić rozstać tak. Ja mam dorosnąć tak. Ja mam dorosnąć i zachowywać się adekwatnie do mojego wieku a nie jak to czasami bywa tak mam te powiedzmy w moim przypadku 40 plus a w niektórych sytuacjach zachowuję się jak 10 plus nie? czyli wybija mi moje dziecko wewnętrzne bo są sytuacje które są nieprzepracowane staje na przykład przed moim tatem paraliżuje mnie i staje się małym jacusiem, gdzieś tam zamkniętym w pokoju i lepiej, żeby ten tatuś siedział w piwnicy. Nie, ja mam dzisiaj 40+, plus, więc z całą ochotą, gotowością schodzę do tej piwnicy, żeby posiedzieć z moim tatą i nawet jeżeli coś mi się nie podoba w jego mowie czy w jego zachowaniu, ja na to reaguję. Na to nie zgadzam się. Na to czy na to, tak? A Ty masz prawo też nie zgadzać się na to, czy na to. Ale w tym momencie, pomimo tego wiem, że jesteś moim tatą, troszeczkę inna relacja jest, a mianowicie jest to już relacja partnerska, czyli jesteśmy na równi. Tak? I ja też mogę się wypowiedzieć. No właśnie, przebaczenie sobie dalej. Praca nad sobą, nad własnym rozwojem. To jest kolejna forma zadośćuczynienia która zaczyna się od poszerzenia swojej świadomości, to jest uczciwego spojrzenia na siebie, swoją historię życia, na to, jak kształtowała się moja osobowość, nawyki, postawy oraz zaakceptowanie tego jako faktu, a jednocześnie branie odpowiedzialności za to, co z tym bagażem robię w dorosłym życiu. Czyli, moi drodzy, pamiętajmy, że ta nasza przemiana nie polega na tym, że mam wziąć teraz gumkę i wymazać to, co trudne, ale mam wziąć za to odpowiedzialność. I te trudne sytuacje również mają być dla mnie rozwojowe, czyli mam wyciągać z nich wnioski, żeby nie wejść w to samo i żeby nie przeżywać tego samemu. Tak? Praca nad sobą polega na tym, że właśnie jesteśmy tutaj, korzystamy z rekolekcji, staramy się też wykorzystywać różnego rodzaju warsztaty, staramy się gdzieś tam spotykać z ludźmi, którzy mogą nas wesprzeć w naszej drodze, chociażby w drodze sycharowskiej, tak. Organizujemy różnego rodzaju takie spotkania, które też powodują, że nie czuję się samotny i nie mam w jakichś głupot i tym podobne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, tak. Czyli rozwijam się, nie zwijam, tylko się rozwijam tak, i biorę odpowiedzialność za moje czyny. Zarówno za te, które były, jak i również za te, które będą. Czyli wchodząc w różnego rodzaju aktywności, ja mam świadomość, że życie przeżywam bardzo świadomie i odpowiedzialnie. Kolejne, to co już właśnie zrobiłem wprowadzenie, branie odpowiedzialności za konsekwencje swojego działania, czyli to, co jest tu i teraz, co niekoniecznie musi się wiązać z winą moralną. Tak? Czyli rzeczywiście, no, przypatrując się, co się dzieje w moim życiu, widzę, że zarówno za to, co negatywne, czyli to jest ta wina, moralna, jak i pozytywne, to już nie ma winy moralnej, biorę za to odpowiedzialność. Tak? Eee, przytoczę klasyka. Myślę, że go znacie bardzo dobrze. Nie wypowiem jego nazwiska, bo nie będę kaleczył francusczyzny. Już pokaleczyłem, ale małego księcia myślę, że każdy zna. Przypomnijmy sobie historię z Liskiem. Bierzesz odpowiedzialność za to, co Oswoiłeś. Dokładnie. Więc jeżeli nie chcesz brać odpowiedzialności za kogoś lub nawet za to przysłowiowe zwierzątko, nie wchodź w relację. Bo jeżeli wchodzisz w relację, to bierzesz za nią już odpowiedzialność. Więc żeby nie ranić siebie i kogoś, zwróć uwagę, na czym ta relacja ma polegać i czego od tej relacji chcesz. I ostatnia otwartość na relacje z rodzicami. Tu już bardziej gdzieś tej naszej pracy warsztatowej, kiedy w czwartym roku grzebaliśmy się w tej przeszłości i widzieliśmy, jak ona wpływa na naszą przeszłość, a więc no właśnie nie zamykam się na moich rodziców, bo nieraz możemy mieć trudne doświadczenie z naszymi rodzicami, ale po przepracowaniu tych ran mam otwartość na moich rodziców. Co to znaczy? Chodzi to o przyjęcie z wdzięcznością tego, co nam dali, choćby to był sam fakt naszego poczęcia i przebaczenia im, czyli darowanie długu, to jest zrezygnowanie z pretensji, rekum, rekompensat, oczekiwań, że jeszcze coś mi się od nich należy. Przeżycie uczuć związanych z poczuciem zranienia pozwoli nam zobaczyć rodziców jako ludzi, którzy tak jak my sami są, czy byli słabi i poranieni, pozwoli nam ich zrozumieć, co nie znaczy usprawiedliwić, czy zwolnić z nich odpowiedzialność. Słuchajcie, to co tutaj jest powiedziane, tak? przynajmniej jedna rzecz, za którą powinien być wdzięczny moim rodzicom, to jest to, że przekazali mi życie. I nawet jeżeli usłyszeliście hasło Byłeś w pamiętaj, że nie byłeś wpadku, że były zaplanowane już od wieków. A że to w tej formie, a nie innej się zadziało, to nie oznacza, że Pan Bóg cię mniej kocha. To On cię zaplanował, a rodzice stali się jedynie narzędziem. Tego, abyś zaistniał na tym świecie. Na ile ten dar rodzice przyjęli i na ile rzeczywiście o ten dar zawalczyli, no to już oni za to wezmą odpowiedzialność. Ale pamiętajmy, że, że to dzięki naszym rodzicom, jakkolwiek bym do nich podchodził, to oni stali się narzędziem miłości Pana Boga. Bo to Pan Bóg przede wszystkim nas zapragnął tutaj na ziemi i to On ma względem nas jakiś bardzo konkretny plan. I rzeczywiście, kiedy też spojrzę na tych moich rodziców przez pryzmat dziesiątego kroku, czyli tam jest jedna z wersji wyrażania tej strategii życia, którą jest miłość względem innych, czyli nieprzypisywanie innym złych, intencji, to naprawdę o wiele z większym wyczuciem miłosierdzia spojrzę na moich rodziców. Co więcej, jeżeli puszczę w końcu tą krzywdę tak, i popatrzę tak bardzo po ludzku na moich rodziców, to mogę w końcu zauważyć, że oni mi dali taką miłość, jaką sami wzięli. A z racji tego, że znów ta miłość może była zniekształcona i źle przekazana, no to i tak trzeba podziękować za to, co otrzymaliśmy, bo jak to niektórzy mówią, mogło być gorzej. Dlatego tutaj też mówię, no spójrzmy z takim większym miłosierdziem po to, aby na nas spojrzano też z większym miłosierdziem. Bo jak to w Ewangelii mamy też napisane, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo jakim sądem Wymierzycie, to i Wam odmierzą, a jeszcze Wam dorzucą. Dlatego tutaj, moi drodzy, zachęcam naprawdę do tego, aby pamiętać o tym, tak? bo my tak łatwo wchodzimy nieraz w ocenę, w sądy, szczególnie kiedy doświadczamy rzeczywiście tej krzywdy i bólu, ale pamiętajmy, że im bardziej będziemy miłosierni, tym mocniej miłosierdzia dostąpimy. To również jest jedno z błogosławieństw, o którym mówi Jezus Chrystus. Ja tych form zadośćuczynienia wobec innych już nie będę mówił, bo jest późno, jesteście zmęczeni, to jest wasze zadanie domowe. Zrobiłem taki też wstęp do tego zadośćuczynienia. Rekolekcje to tak naprawdę zaczynają się, pamiętajcie zawsze, po skończonych naukach, czyli jutro się rozjedziemy i Wy macie dalej pracować na tym, co usłyszeliście. Mam nadzieję, że podręczniki macie, macie, Nie? więc zajrzyjcie sobie do dziewiątego kroku i te formy zadośćuczynienia wobec innych. Ja tylko w dwóch słowach powiem odnośnie pracy indywidualnej i grupowej, którą jutro będziecie przeżywać. Dzisiaj już nie. Dzisiaj z tym wszystkim, co usłyszeliście, dowiedzieliście się, idziecie przed Najświętszy Sakrament o 21:00. Będzie godzina adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, więc będziecie mogli sobie gdzieś tam przed Panem Jezusem jeszcze na nowo przepracować pewne rzeczy, podsłaniać rany przed Panem Jezusem powiedzieć Mu o swoich niezgodach, ale też podziękować za to, co dobre, co piękne. O 22 koniec adoracji Najświętszego Sakramentu. My z księdzem Pawłem będziemy do dyspozycji. Ja będę tutaj, jak się wychodzi, po lewej stronie od godziny 21, a ksiądz Paweł będzie w zakrystii, czyli w kaplicy tam jest zakrystia, więc ksiądz Paweł tam będzie w zakrystii. Będziemy do dyspozycji, ile będzie trzeba. Mam nadzieję, że nie do rana. To jest to. I teraz tak już bardziej patrząc na jutro, pierwsze będzie praca indywidualna na temacie zadośćuczynienia i mamy pytania, jakie jest Twoje doświadczenie zadośćuczynienia? Czyli żebyś sobie tak popatrzył tak, na te różne starania, które były związane czy to z warsztatami, gdzie byliście zaproszeni do zadośćuczynienia, czy po prostu, może macie inne doświadczenia, które wynikły chociażby z przeżywania waszej wiary i z tego piątego warunku dobrej spowiedzi, zadośćuczynienia Panu Bogu bliźniemu. To jest takie bardzo ogólne. Natomiast drugie pytanie, jak rozumiesz sformułowanie zadośćuczynienie to miłosne przytulenie Boga? Tutaj nie, nie będę robił komentarza, bo tu wy sami macie sobie gdzieś z tym pobyć. A później w pracy grupowej jutro właśnie będziesz miał się podzielić, tak? Podziel się swoimi refleksami temat sformułowania, zadośćuczynienie, to miłosne przytulenie Boga. Więc to już w takiej pracy grupowej się tym podzielicie. Jeżeli będziecie chcieli, to podzielicie się również w echu rekolekcji. I druga taka rzecz, ona była, że tak powiem, z premedytacją tutaj wstawiona. Wybierz konkretną sytuację, w której kogoś lub siebie skrzywdziłeś, i podziel się, jak konkretnie chciałbyś zadośćuczynić tej krzywdzie. Dlaczego ja to wybrałem? Ponieważ w tej mojej pracy warsztatowej z grupami zauważyłem, że niestety, ale uczestnicy bardzo często mają problem z wymyśleniem zadośćuczynienia. Dlatego to jest bardziej takie dla was pomocne, żebyście usłyszeli od siebie jakieś pomysły zadośćuczynienia. Bo wiecie, z tymi krzywdami materialnymi to jeszcze pół biedy. Bo jeżeli coś tam zabrałem, coś skradłem, to to jest naprawdę najmniejszy problem. Bo oddaję i już. Oczywiście to będzie w różnej formie, bo jeżeli ja nie wiem komu tam na przykład coś tam kiedyś ukradłem, no to mogę jakąś tam równo z, równo, równowartość na przykład przekazać na dzieło charytatywne, w intencji zadośćuczynienia i to zadośćuczynienie mamy pozamiatane, albo jeżeli na przykład nie stać mnie, żeby to spłacić, więc mogę na przykład to zrobić w formie, że obliczam sobie dniówki i na przykład wchodzę w doświadczenie wolontariatu. Na przykład do domu dziecka, do hospicjum, do domu starców, do innych jakichś tam miejsc, gdzie rzeczywiście mogę posłużyć swoją pracą. Jeżeli to rzeczywiście też będę przeżywał w duchu zadośćuczynienia, zakrzywdę materialną, Pan Bóg to na pewno przyjmie. Zapraszam Was do takiego też bardziej podzielenia się właśnie tymi pomysłami zadośćuczynienia tego moralnego i duchowego, tak? Bo tutaj rzeczywiście te problemy się na przykład pojawiają. Chociażby taki najprostszy, tak? Pokłóciłem się z moim współmałżonkiem. Jak mam mu zadośćuczynić? Oprócz tego, że go przeproszę, co jeszcze mogę zrobić? Burza mózgów jutro na spotkaniu w grupach. E, mam nadzieję, że jasne. Praca na jutro. Czy jakieś pytania do tego tematu? Ja tutaj też mam, jeżeli w urzędzie skawo na przykład coś napędziłem, no i tam była że to jest w papierach dobrze, ale w sumieniu w konsekwencji nie. To też ten wolontariat pakizijski wychodzi. Hmm. Można! Być. Można. To można. Na przekazać. O, już jest. Słuchajcie, można jak najbardziej, ale też warto tak zobaczyć się w tej dziedzinie, tak? bo ja mam naprawdę tutaj duże możliwości. Jeżeli gdzieś tam jestem w jakimś urzędzie, tak? to nawet moją formą za jeżeli nakręciłem, to pomagam osobom, które są w podobnej sytuacji, które przychodzą i mówią: Mam bogmatwane papiery. Więc siadam z nimi. I pomaga mi. Słuchajcie, można to tak czy siak, można tutaj z tej strony ugryźć, można to z tej strony ugryźć, tak? Czyli to, co ja kiedyś nakręciłem, pomagam innym, żeby to odkręcić. Tak? Ja swoje uporządkowałem, ale jeżeli sumienie mi to wyrzuca, to w duchu właśnie za uczynienia. Jeżeli ktoś przychodzi o pomoc, a przecież do urzędników niejednokrotnie się ludzie zgłaszają, nie tylko po to, żeby wypełnić kieszonki, ale no właśnie, żeby po prostu usiąść, porozmawiać, wskazać w którym kierunku i w ten sposób mogę sobie to zadościć część, żeby, żeby ktoś był w względem. To jeszcze jedno pytanie, bo doświadczenie tak zwanej prawdy nienależnej, no też tam gdzieś jakaś przyjęta na przykład. Zdrada, o tym na przykład y, spółmałżonek nie wiem. no jest no, czym siebie i na przykład y, forma zadośćuczynienia, y, spowiedź, no i no, zerwanie z tym wszystkim, jeszcze jaka forma to była. I co jeszcze tak, brakuje? Tam tą osobę. Zerwanie, ale co jeszcze? Ta osoba, którą skrzywdziłem, y, no też to zdrado, mhm. opłuszczony jest. Ja to, patrzę na współmałżonka. I... Co jeszcze? Jeszcze krok dalej mam iść. Co takiego? Bingo. Tak, ja zmieniam postawę względem mojego współmałżonka. Wiem, że skrzywdziłem, wchodzę chodzę w to zadośćuczynienie, tak, ale za tym idzie kolejny krok. Ja tą miłość nie lubię się przekrzykiwać, pomimo tego, że mam mikrofon, sorry. Ja tą miłość, którą ukierunkowałem w złym kierunku, teraz mam w jakiś sposób spotęgować na moją żonę. Tak? A miłością względem tej osoby, gdzie był skok w bok, jest konkretnie powiedzieć przepraszam, ale nie będziemy dalej tego ciągnęli, tak? Ja nie chcę tego kontaktu, bo wiem, że przez ten kontakt ranię siebie, ranię Ciebie ja nie swoją żonę. Żeby to nie było tak, jak nieraz mamy taką tendencję, tak no skrzywdziłem, to ja teraz muszę wspomóc tą osobę, z którą skrzywdziłem. Mam jej towarzyszyć i tak dalej. Jeżeli konsekwencją jest życie, to ja za życie biorę odpowiedzialność, czyli te powiedzmy alimenty, to jest moje dziecko, więc biorę za nią odpowiedzialność, tak, ale nie to, że pielęgnuję relacje z mamą mojego dziecka. Ja tutaj też wspominałem o tym, że żona nic nie wie, ta kochanka nic nie powiedziała i to jest tylko ta taka tajemnica i ja mam obciążenie na przykład. A to jest twój problem. Dobrze. Tutaj z premedytacją powiedziałem, że to Twój problem, bo rzeczywiście pamiętajmy, że forma zadośćuczynienia może też wejść w krzywdę, bo jeżeli żona nigdy tego nie wiedziała i teraz rusza mnie sumienie, to tak naprawdę to nie jest forma zadośćuczynienia, tylko to jest ulżenie sobie. Chcę przerzucić odpowiedzialność na moją żonę. Idę, mówię, zdradziłem Cię, ja mam. A ona niech się męczy. Nie! Weź odpowiedzialność za swoje czyny i to Ty się męczy. Tak? To jest bardzo ważne, moi drodzy, bo pamiętajmy, że zadośćuczynienie może przyjmować formy skrzywdzenia. Ja zmieniam postawę, staram się wynagrodzić krzywdę, którą wyrządziłem, ale nie mogę sobie ulżyć na tej zasadzie, że przyrzucam na mojego współmałżonka mój ciężar. To nie jest jego problem, to jest mój problem. Nie wiem, czy... Wystarczy. Wystarczy. Nie kopię się leżącego, tak? Czy jeszcze jakieś pytania?